Po kilku tygodniach nadszedł oczekiwany list, ale ponieważ w kopercie nie było niczego, co przypominałoby pieniądze lub informacje o przekazie pieniężnym, nie czytając zmiótł go i zgniecionego niedbale wrzucił gdzieś między swoje szpargały.